W wyniku strajków w zachodnio zachodniopomorskim zmieniły się warunki oraz tryb sprzedaży gruntów rolnych we wszystkich wojskach w całym naszym kraju. A właśnie, czyli to porozumienie szczecińskie miało skutki dla całego kraju, dla wszystkich oddziałów? Tak jest, ponieważ prezes agencji w Warszawie podjął taką decyzję, że nie może być taka sytuacja, że w jednym województwie rolnicy będą traktowali inaczej niż w pozostałych, więc dotyczy to wszystkich województw. I... My musieliśmy również z agencją przygotować się do tego, żeby jak najsprawniej te nowe warunki wprowadzić i żeby one jak najszybciej działały, bo one są jak ja mogę... Daleko Dalekosiemnym swoją pamięcią to najlepsze warunki dotyczące sprzedaży ziemi jakie dotychczas były w Agencji Kiedyś Własności Rolnej Skarbu Państwa, teraz Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, więc kiedyś trzeba było 20% wpłacić, teraz 10% pierwszej wpłaty. No, kiedyś można było się tego samego dnia zameldować i kupować ziemię, teraz jest odpowiedni okres, musi być e, e, jeszcze ktoś kto ma wykształcenie rolnicze, musi osobiście prowadzić działania, więc są pewne ograniczenia tak zwanego e, tego handlu tą ziemią, co się rolnikom nie podoba, że przychodzi ktoś z zewnątrz, e, przynosi w walizce pieniądze i kupuje ziemię, a rolnicy tylko się e, obejdą smakiem na tą ziemię a, a głód ziemi jest e, ogromny, e, więc teraz jest taka możliwość, że również w przetargach e, mogą uczestniczyć przedstawiciele Izby Rolniczej. No właśnie, bo rok temu rozmawialiśmy o tym, że powinno być tak jak w krajach zachodnich, że samorząd rolniczy bierze udział w tym postępowaniu. No powinno być i teraz jest to, jest to wprowadzone, czyli do połowy składu, połowy składu komisji e, tej przetargowej mogą stanowić członkowie Izby Rolniczej, ale nie tylko bo myśmy zaprosili, zresztą zgodnie z zaleceniem e, agencji z Warszawy również i, e, i związki zawodowe, do tego żeby nie było że tylko Izba Rolnicza sobie uzupuje prawo do tego, żeby w komisjach tych przetargowych byli przedstawiciele Izby. Chociaż w zasadzie no, każdy rolnik, który jest płatnikiem podatku rolniczego, czy on jest w, w kółkach rolniczych, czy jest w czy w jakiejś innej organizacji rolniczej, rolniczej dokładnie jest też mówiła... członkiem Izby Rolniczej, no ale żeby... Każda organizacja miała szansę uczestnictwa w tym przetargu, więc zaprosiliśmy do tej współpracy Kółka Rolnicze, Solidarność RI w naszym województwie również z, do, z samoobronę. No i te organizacje przekazały nam listę osób, które, z których możemy korzystać z zaproszenia do przetargów ograniczonych, ustnych oczywiście, więc tutaj mamy też problem, bo jest od momentu ogłoszenia przetargu Izba Rolicza ma tylko 5 dni czasu na y, podanie osób do tej komisji. No, y, więc staramy się robić to bardzo szybko. Tam tą stronę, bo coraz głośniej to się robi. 5 no dni to jest dosyć mało tak naprawdę. Pięć dni to jest strasznie y, krótki okres, tym bardziej że czasami ogłoszenie o przetargu wychodzi w czwartek, czy też w piątek, a sobota, niedziela też się liczę w tym okresie, więc no jest to. Ale jeżeli by mają przygotowane listy, to w miarę możliwości staramy się uczestniczyć w ich przetargu. Chociaż nie ma takiej potrzeby, żeby w każdym przetargu uczestniczyć, tylko tam, gdzie istnieją jakieś wątpliwości, że jest jakaś osoba podstawiona, że. No i Izba Rolnicza, jeżeli są uzasadnione wątpliwości na piśmie, może odwołać przetarg. Jeden. Potem może przetarg drugi odwołać, jeżeli jest jakaś uzasadnika. Czyli to zasadzy... zawetować? No coś w tym rodzaju. Natomiast w tym wypadku, kiedy dwa przetargi ograniczone, ustne się odwoła, to wtedy agencja ogłasza krótkoterminową dzierżawę tego terenu na jeden rok. Czyli generalnie mamy taką sytuację, że w tym roku rolnicy mogą korzystać jeszcze z kredytów Agencji Nieruchomości Rolnych. Skarbu Państwa i te kredyty są oprocentowane w wysokości 2%. To też bardzo dobra okazja. Kiedyś była taka sytuacja i to nie tak dawno, że ten dwuprocentowy kredyt był do kwoty średniej ceny gruntów rolnych w województwie w naszym przypadku to akurat gdzieś około 22,5 tysiąca złotych za jeden hektar, a potem jeżeli ktoś przelicytował wyższą kwotę na przykład 40-50 tysięcy to od 22,5 do 50 tysięcy musiał korzystać z kredytów komercyjnych, czyli wysoko oprocentowanych no i to e, powodowało pewne takie ograniczenie tej, czyli w tych przetargach i jakiś taki hamulec, żeby nie za wysoko licytować, mhm. a teraz agencja udziela tego dwuprocentowego kredytu na całą wylicytowaną kwotę, no już są takie przypadki na przykład w województwie opolskim, że jeden hektar ziemi został wylicytowany do kwoty 130 tysięcy złotych, w naszym województwie 98 tysięcy złotych, no i to też ma swoje minusy. Ponieważ... Bo te ceny jednak horrendalnie poszły w górę. Tak jak porównałam na stronie góry, agencji tak, więc... to w ciągu 20 lat, to nie kilkakrotnie, tylko kilkadziesiąt razy tak, się dokładnie. Zwiększyły. Ale to też powoduje wzrost cen innych gruntów, bo jeżeli agencja szacuje i na tym terenie jakiegoś powiatu grunty zostały sprzedane powiedzmy za 80, 70, 50 tysięcy złotych, to pozostałe grunty, które jeszcze nie zostały sprzedane, ich wycena automatycznie cena wywoławcza idzie w górę i to też nie, nie, nie, nie takie czasami niektóre grunty są bardzo atrakcyjne a niektóre są mniej atrakcyjne, ale cena niestety ich rośnie do góry, w górę. A takie widowanie cen nie grozi Pana zdaniem nam kolejną bańką tym razem nieruchomościową? Znaczy, są zagrożenia, bo ponieważ Komisja Europejska kredytowanie tego dwuprocentowego kredytu, o którym tutaj mówimy, podała do Trybunału Europejskiego i rozstrzygnięcie ma być w czerwcu bądź też w lipcu tego roku. No jeżeli wyrok tego Trybunału będzie negatywny dla Polski, to Polska będzie musiała płacić kary. I to my zapłacimy nie, my wszyscy te kary. No tak. Więc tutaj jest też problem, że jeżeli ktoś kupił na przykład teraz, obecnie, grunt rolny, no ma umowę zawartą na 15 lat, na dwuprocentowy kredyt, no i w czerwcu czy w lipcu zmienią się warunki. I już nie będzie ten dwuprocentowy, a ten gość wylicytował na przykład 100 tysięcy za jeden hektar. No tak, ale I prawa wtedy, nabyte to przecież nie... Że, no nie wiadomo, w naszym nabytymi. kraju to różnie bywa. <laughs> Więc tutaj są, dlatego mówię o tych wątpliwościach, co może ewentualnie się stać, że część gruntów przelicytowanych wróci z powrotem do zasobu agencji, bo tak może być, że ktoś nie będzie w stanie spłacić tego gruntu. Kolejna, no właśnie, bo komercyjne to przecież było tak. prawie dziesięciokrotnie wyższe No i też kolejne jest ograniczenie, że teraz w tych, kto nabył grunty z przetargów ograniczonych przez 10 lat na tych gruntach musi osobiście prowadzić działalność rolniczą. A to akurat chyba te, te, te grunty nie mogą, no, czy ja mówię, że źle, ja mówię dobrze, tylko mówię, że ograniczenia dla tych, którzy chcieliby tym gruntem potem handlować i, i przeznaczyć go na inne cele, więc one nie mogą być na inne cele przeznaczone przez 10 lat. Jeżeli e, coś w tym rodzaju i hipoteka na te grunty e, nie może być obciążona, przez jakąś inną firmę, czy też bank, ona należy do agencji nieruchomości, ta cała hipoteka, nie może tam żadnych wpisów wykonywać, więc chodzi o to, żeby ta ziemia przez te 10 lat co najmniej spełniała cele rolnicze, a nie była przeznaczona na inne, inne cele, bo wtedy, jeżeli ona zostanie przeznaczona na inne cele, to agencja ma prawo odkupu tej ziemi, a dodatkowo ten, który nabył, płaci 40%, 40 karę wartości tej ziemi do agencji, więc to jest taki hamulec, do takiego przysłowiowego handlowania gruntami, kupuje, sprzedaje, dzieje na działki, na inwestycje inne i tak dalej.